Zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne, czyli takie, na którym będzie głoszona Ewangelia, a więc dobra wieść o zbawieniu w Panu Jezusie Chrystusie, czyli 28 maja 2018 roku, poniedziałek, godzina 18.